Na sto O życiu, o chrześcijaństwie, o życiu przy Chrystusie. Na sto Witam bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu pod tytułem Na 100%. Jest to podcast, jak już ci, którzy słuchali, wiedzą, i mam nadzieję, że dzisiaj dowiedzą się wszyscy, podcast o życiu, podcast o chrześcijaństwie i podcast o chrześcijańskim życiu na 100%, o życiu przy Chrystusie. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o znaczeniu 100%. Nie o znaczeniu matematycznym, bo to każdy wie, że jak mamy całą czekoladę, to jest 100%, jak mamy pół, to jest 50% i tak dalej. Bardziej chodzi mi o znaczenie 100% życia w życiu codziennym i 100% życia w życiu chrześcijańskim. Wiadomo, że można żyć na 100% nie będąc chrześcijaninem, tylko pytanie, ile takie życie jest warte. Można też żyć na 100% jako chrześcijanin. Na początek może powiem... Czym, według mnie oczywiście, bo nie jest to żadna oficjalna nauka żadnego z kościołów, ani nic takiego, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Czym jest życie na 100%? W życiu codziennym właściwie każdy chciałby żyć na 100%. Myślę, że doskonałym dowodem na to jest całe środowisko popowe, które tam z tym hasłem na 100% było bardzo związane przez pewien czas. Nie wiem dokładnie, jaki to był raper, chyba... Nie, nie wiem... Wtedy? Nieważne. Tam były jakieś piosenki o tym i tak dalej. Duży odzew był do tego hasła. Tam chyba też na Demotywatorach i na innych portalach. Każdy chce żyć na 100%. Tylko co to znaczy? No w życiu codziennym, zwłaszcza w takim środowisku właśnie niezbyt wymagającym, jeżeli chodzi o używanie naszego naczelnego organu, czyli mózgu, no to życie na 100% to pozwalanie sobie na wszystko. Można to nazwać życie w wolności, Życie w wolności od wszystkiego, czyli zero zobowiązań, zero odpowiedzialności, zero czegokolwiek tak naprawdę. Ja nie nazwałbym tego nawet życiem, no ale tak, tak to jest postrzegane. Dla niektórych życie na 100% to może być życie zabawą, życie wolne w każdym wymiarze. Dla niektórych też życie na 100% piera się o wariant taki społeczny, czyli życie na 100% w społeczeństwie, to już jest chyba troszkę lepsza wersja niż takie samolubne i egoistyczne 100%, no bo trzeba jednak w tych 100% brać pod uwagę innych. Ta wersja podoba mi się trochę bardziej, ale też myślę, że może być jeszcze czymś wypełniona. Dlaczego? Dlatego, że tak w życiu na 100% dla pojedynczej jednostki, takiej zupełnie niczym niezobowiązanej, jak i dla życia na 100% dla tej jednostki, ale w społeczeństwie, Trzeba by było rozróżnić, czy ma być to życie na 100% w wolności, czy ma być to życie na 100% czymś, co bym nazwał wolnym wypasem. Że jestem puszczony, samopas wśród ludzi i zachowuję się jak bydle, czy jeżeli ktoś nie chce być obrażony, to jak młoda krowa. Zamiatam ogonem, gdzie tylko chce, zostawiam po sobie prześliczne placki, gdzie tylko chce i na kim tylko chce. Niby jest to życie na 100%, tak? mogę nażreć się swojej trawy, mogę napić się wody ile tylko chcę, narobić gdzie tylko chcę, no 100% jak się patrzy. Tylko jaki zostawia to ślad na innych i tak naprawdę jaką wartość ma takie życie? Moim zdaniem trochę małą. Wolałbym umiar niż wolny wypas. Wolałbym, żeby ta wolność opierała się na czymś konkretnym. Jak słyszeliście w tej piosence przed chwilą, tej, która teraz się właśnie skończyła, tam słowa przewodnie, słowa refrenu były Chosen to do a work for the Master. Czyli wybrany, by czynić dzieła Pańskie, by, by pracować dla Pana. No i myślę, że o to chodzi w naszym życiu. Żeby ta nasza wolność i nasze 100% zmierzało w tym kierunku. Zmierzało w kierunku Chrystusa. Zmierzało w kierunku czynienia dzieł Bożych tutaj na ziemi. Nie czynienia dzieł dla Boga, ponieważ nasze dzieła Bogu nie są do niczego potrzebne. On sam w sobie jest zupełny i tak naprawdę nasza praca dla Niego nie, nie, nie może Mu nic przysporzyć. Przecież i tak jest we wszystkim naj. Dlatego myślę, że musimy czynić dzieła Boże na ziemi. I w tym spełniać swoje chrześcijaństwo i swoje stuprocentowe życie. Gdyby ktoś mnie zapytał... Czym jest chrześcijaństwo i jaka jest jego rola? No, powiedziałbym, że chrześcijaństwo to dążenie do Chrystusa. To dążenie do naśladowania Chrystusa. To chodzenie w życiu codziennym ścieżkami, którymi chodziłby Chrystus. Natomiast jaka jest rola chrześcijanina? Moim zdaniem, głównym zadaniem chrześcijanina, oprócz dbania o własne zbawienie, jest ewangelizacja, czyli głoszenie Chrystusa wszystkim, którzy tego o tym Chrystusie nie mogli usłyszeć, którzy mogli, a nie chcieli. Po prostu głoszenie Chrystusa. I głoszenie nie tylko słowem, czy jak, jakimikolwiek innymi mediami, ale głoszenie też życiem. Właśnie życiem na 100%. To życie chrześcijańskie na 100% moim zdaniem jest, tak jak w przypadku tego życia świeckiego, niepowiązanego z Chrystusem, życiem w wolności. Ale wolność tą pojmuje trochę inaczej. Moim zdaniem jest to wolność do życia w miłości. Jeżeli naszym priorytetem w życiu będzie miłość, czyli Bóg, bo Bóg jest miłością, jeżeli On będzie na pierwszym miejscu, to nasza wolność nie będzie wolnym wypasem. To będzie prawdziwa wolność w Jezusie Chrystusie. Co taka wolność nam daje? Taka wolność pozwala nam czynić wszystko. Tak w Piśmie Świętym u świętego Pawła, jak i u... Ojców Kościoła Katolickiego. Proszę mi tutaj nie zarzucać od razu, że teraz promuję Kościół. Po prostu się odwołuję do, do, do, do tego, co niektórzy z Was mogą znać. Jest napisane o tym, że jeżeli się kocha, to można robić wszystko. Czyli można być wolnym. Tak, tak ja to pojmuję. Ta wolność... I to życie na 100% ma służyć naśladowaniu Chrystusa i głoszeniu Jego osoby i Jego słowa, krótko mówiąc Ewangelii, do innych. Nie może być tak, moim zdaniem, że jesteśmy chrześcijanami sami dla siebie. Chrześcijaństwo z założenia jest społeczne. Ten wymiar społeczny w chrześcijaństwie to wymiar wspólnoty. To wymiar ludzi, którzy myślą i którzy dążą do Chrystusa tak samo jak ty. I w tym wymiarze ma się realizować nasze 100% życia chrześcijańskiego. To 100% ma się realizować na wszystkich możliwych płaszczyznach naszego życia. Obojętnie, czy jest to nasze życie w domu, jeżeli macie, masz rodzinę, to Twoje życie z Twoją żoną czy dziećmi, czy na płaszczyźnie naszych wakacji, odpoczynku, czasu wolnego, czy też na płaszczyźnie naszej pracy. Wszędzie powinniśmy naśladować i dążyć za, do, do Chrystusa. Takie jest moje zdanie. Ma to być 100% życia chrześcijańskiego nie tylko we wszystkich płaszczyznach życia, ale we wszystkich płaszczyznach życia, obojętnie czy jest dobrze czy źle. Nasze stare polskie przysłowie mówiące trwoga to do Boga nie bardzo sprawdza się w chrześcijaństwie. Chrześcijanin do Boga powinien odwoływać się zawsze. Zawsze powinniśmy mieć na uwadze to, że jest Chrystus i że do tego Chrystusa powinniśmy dążyć i tego Chrystusa powinniśmy głosić. To powinno mieć odzwierciedlenie w naszym życiu codziennym. Jak? Tak, no, był kiedyś taki przykład o dziewczynie, która idzie do sklepu z sukienkami i wybierając sukienkę pyta się Chrystusa w modlitwie, czy On widziałby ją w takiej sukience. No z jednej strony śmieszne i wielu uzna bardzo przesadne, ale z drugiej strony zapytam się dlaczego? Dlaczego w podejmowaniu decyzji codziennych, decyzji prostych i jasnych, nie mam się pytać Chrystusa o to, co On sądzi na dany temat? Czy po to jest chrześcijaństwo, żeby do Chrystusa uciekać się tylko wtedy, kiedy mamy wielki problem i nie możemy zdecydować? Czy tylko po to jest chrześcijaństwo, żeby uciekać się do Chrystusa w modlitwie tylko w chwilach, w których nie dajemy już sobie rady z życiem? Byłeś mi wierny w małych rzeczach nad wielkimi Cię postawie. W związku z tym uważam, że powinniśmy w miarę naszych możliwości, bo oczywiście nie jesteśmy doskonali, ale powinniśmy odwoływać się do Chrystusa w każdym wymiarze naszego życia. Nie tylko w sprawach beznadziejnych, ale w sprawach super łatwych. Bo to, co dla nas jest super łatwe, łatwe w życiu codziennym, przy spojrzeniu na nasze zbawienie może się okazać super trudne, jak to się odzwierciedla w naszym życiu. Ano także, czasami zwykła mała decyzja, która jest dla nas prosta, może mieć oddźwięk na tym, jak bardzo naśladujemy Chrystusa i na tym jak bardzo ta mała decyzja wpłynie na nasze zbawienie. Bo czasami stajemy przed takimi dylematami, dylematami zupełnie prostymi. Na przykład ta sukienka. Co z tego, że w tej sukience będzie jakiejś tam dziewczynie widać połowę tyłka i, i prawie że cały biust? No niby nic. No chce dziewczyna być ładna i fajnie. I dla facetów zwłaszcza jest to jeszcze lepiej, bo jest na czym oko zawiesić. Ciało kobiety nie jest złe przecież, więc po co? Po co się w tym ograniczać? Piękno jest po to, żeby je podziwiać. Piękna kobieta, no po prostu nie mam słów, żeby to jeszcze jakoś lepiej określić. Piękno samo w sobie jest dobre, więc dlaczego tego zabraniać? No, spytać się trzeba byłoby Chrystusa, czy On widziałby kobietę tak ubraną i czy stwierdziłby, że jest to odpowiednie. Dlatego, że po pierwsze, myślę, że liczy się motywacja. Po co się taką sukienkę chce kupić? No Pewnie motywacją w takim wypadku będzie piękny wygląd, być może też złapanie jakiegoś tam łosia w, w, w jakiejś dyskotece czy, czy, czy coś w tym stylu. Pewnie motywacją będzie też to, że człowiek chce się czuć wolny i chce nosić to, co mu się podoba i to, w czym się czuje dobrze. Ale moim zdaniem dla chrześcijanina żyjącego na 100% motywacją powinno być też to, jak to, co mamy na sobie, oddziaływuje na innych. Bo nasza odpowiedzialność nie jest odpowiedzialnością tylko przed nami samymi, ale jest odpowiedzialnością przed Chrystusem i odpowiedzialnością przed braćmi, którzy wierzą tak jak my. Bo o ile samo piękno jest fajne i, i oby było go jak najwięcej, to czasami eksponowanie pewnych rzeczy zbytnio może okazać się utrudnieniem do zbawienia. Nawet jeżeli nie naszym, naszego zbawienia to do zbawienia innych. Bo jeżeli ktoś ma problem, jeżeli spojrzymy na to z tej strony, że są na tym świecie ludzie, którzy mają na przykład problem z pornografią i ogólnie z cielesnością, z seksualnością, są uzależnieni od tej strefy w życiu, od seksualności, wywołuje to u nich postawy, w których bardzo blisko jest do grzechu, czy to w myślach, czy w czynach, to po co sprowadzać na swoich braci w wierze, po co sprowadzać na bliźniego taką pokusę? Modlimy się przecież w modlitwie pańskiej i nie wódź nas na pokuszenie. Jeżeli nie chcemy, żeby Bóg doprowadzał do nas pokuszenie, pokusę, jeżeli prosimy Go o to, żeby trzymał nas jak najdalej od złego i żeby te pokusy, które są do nas dopuszczane były jak najlżejsze, to dlaczego sami, jako chrześcijanie mamy te pokusy na kogoś sprowadzać? Jest to postawa przynajmniej nie fair. Tak właśnie patrzę na to życie na 100%. Życie na 100% to też w tej społeczności chrześcijańskiej pewne możesz i pewne musisz. Czasami jest tak, że ktoś pojmuje tą wolność nawet w chrześcijaństwie źle. Pojmuje ją jako zbiór Niezliczony zbiór rzeczy, które możesz zrobić. A to jest chyba nie do końca tak. Są też pewne rzeczy, które w wolności chrześcijańskiej, w wolności miłującej, w miłości, musisz robić. Musisz starać się o swoje zbawienie. Bo skończy się to dla ciebie źle, jeżeli nie będziesz. Musisz widzieć, że nie jesteś sam na tym świecie. Że liczy się coś więcej niż tylko czubek twojego własnego nosa i musisz dbać o zbawienie innych ludzi, dlatego że zbawieni będziemy jako Kościół. To Kościół, to chrześcijaństwo jest celem w Chrystusa, celem Chrystusa w tym, w tym akcie miłości, którym było krzyżowanie i później zmartwychwstanie. Tak pojedynczy człowiek, zgodzę się, ale też społeczność chrześcijaństwa, jego Kościół tutaj na ziemi. Kto jest tym Kościołem? Oczywiście teraz już pewnie tam zabrzało w waszych głowach, że chodzi mi to o Kościół katolicki. Nie, ja jestem zdania, że my tworzymy Kościół, my wierzący w Chrystusa. To, czy jesteśmy formalnie zapisani do Kościoła Zielonoświątkowego, do baptystów, czy jesteśmy katolikami, ma mniejsze znaczenie. To jest przynależność, przynależność taka oficjalna do jakiejś tam instytucji. Natomiast my, ludzie wierzący w Chrystusa Jezusa i wyznający go jako Pana, tworzymy Kościół. I to przed tym Kościołem mamy odpowiedzialność, i to z tym Kościołem będziemy zbawieni. Chrystus jest naszą, naszą głową, więc my powinniśmy starać się działać jako całość. A jeżeli się staramy żyć jako całość, to wszystko inne wszystkie aspekty naszego życia biorąc pod uwagę ten aspekt Chrystusowy mogą być łatwiejsze może być po prostu łatwiej i tutaj polecałbym bardzo, jeżeli nie jesteś członkiem żadnego kościoła no być może nie musisz ale uznaj przynajmniej, że ci, którzy są naokoło ciebie dążą też w tą samą stronę i z nimi jakoś tam spróbuj żyć i z nimi próbuj rozmawiać o Chrystusie, spróbuj z nimi zbudować jedność, żeby żeby było ci łatwiej. Po prostu w kilka osób łatwiej jest dążyć do Chrystusa niż w pojedynkę. Łatwiej jest realizować stuprocentowe chrześcijaństwo z kimś niż samemu. Łatwiej też jest bronić się przed diabłem z kimś niż samemu. Powiem jeszcze słowo o tych pomocach naukowych dla chrześcijanina, Pierwszą pomocą naukową, i tutaj zgodzę się z tym, co tam było w komentarzach, jest Pismo Święte. Ono jest najważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że ono opowiada nam o Chrystusie. Ono przedstawia nam naszego Zbawiciela. Ono przedstawia nam naszego Boga. Stamtąd możemy dowiedzieć się wszystkiego, co wiedzieć musimy na temat Chrystusa. Stamtąd możemy zaczerpnąć wiele rad dotyczących nawet życia codziennego. Ale... Chciałbym zaznaczyć, że Biblia ma być pomocą w chrześcijaństwie, w stuprocentowym życiu chrześcijańskim. Sama Biblia nie jest stuprocentowym chrześcijaństwem. Biblia nie jest chrześcijaństwem. Biblia jest, tak jak powiedziałem, pomocą. Ja sam jestem ratownikiem medycznym i tutaj takie małe, małe porównanie dla Was. W mojej codziennej pracy... Mam też taką swoją Biblię. Ta Biblia nazywa się w skrócie CPG. To jest taki poradnik, taki opis wszystkich czynności, które ja mogę podejmować, z dokładnym wskazaniem jak, kiedy, dlaczego, jakie będzie miało to skutki w ratownictwie medycznym. Jest to książka, bez której ja, jako ratownik medyczny tutaj w Irlandii, nie mogę się ruszyć nie mogę podjąć żadnego działania niezgodnego z tą książką. Ponieważ jeżeli będę, jeżeli będę podejmował takie działania, które w tej książce nie są opisane, to niestety będę za to ukarany. Jeżeli podejmę więcej działań niż, jest w tej książce, niż niż opisano w tej książce, mogę być ukarany. Jeżeli nie wykonam czegoś, co będzie w tej książce, mogę być ukarany. Czyli ogólnie książka ta jest dla mnie tak jak Biblia dla chrześcijanina. Kierować się nią muszę i do niej odnosić się muszę, ale ona sama nie uratuje nikogo. Ona sama nie jest ratownikiem medycznym, nie położy na nikim rąk, nikomu nie uratuje życia. To jest poradnik, jak być perfekcyjnym ratownikiem, tak samo jak Biblia jest poradnikiem, jak być perfekcyjnym chrześcijaninem, jak żyć na 100%. Drugą taką pomocą naukową, bardzo ważną, e, przepraszam, dodam jeszcze co do Biblii, zachęcam, żeby Biblię czytać, czytać ją od deski do deski, czy, czytać ją systemami, tak jak kolega z odwyku tam zachęca. Czytać ją można w różne sposoby, ale zachęcam, żeby to Pismo Święte znać, ponieważ jest to bardzo, bardzo przydatny poradnik e, dotyczący tego, jak naśladować Chrystusa, ponieważ spisany z Jego mocą. To On sam, sam, sam Bóg dał nam to słowo, w związku z tym możemy na Nim polegać, musimy na Nim polegać, jeżeli chcemy być spawieni. Teraz jeszcze druga pomoc naukowa, tą pomocą jest wspólnota braci, czyli Kościół. Jeżeli Ci się to nie podoba, to możesz nie nazywać tego kościołem, nazwij to wspólnotą wierzących. Chodzi mi o środowisko, w którym możesz i powinieneś, powinnaś znaleźć oparcie dla swojej wiary w innych ludziach, w wierze innych ludzi. To jest środowisko, które może służyć Ci radą. To jest środowisko, które jeżeli zauważysz, że coś jest z Tobą nie tak, to Cię upomni ma tak, taki biblijny nakaz. Członkowie takich społeczności chrześcijańskich mają nakaz do tego, żeby Cię upomnieć, gdy coś będzie z Tobą nie tak. Więc daję Ci to, może nie stuprocentową, ale dużą gwarancję na to, że będziesz szedł do Chrystusa pewniejszymi krokami. Że Twoje zbawienie będzie bliżej Ciebie w momencie, kiedy będzie czas na to, żeby przyszło. Teraz jeszcze na koniec spróbuję się odnieść do komentarzy, które zostawialiście na blogu. Aż trzy, jeżeli się nie mylę. Tak, chyba trzy odnoszą się do tego, że bez Pisma Świętego się nie da ruszyć w takim podcaście. Tutaj ktoś twierdzi, że wierzę w Chrystusa, który był niemową. No ale na szczęście pojawiły się też komentarze, które Trochę to prostują. Tutaj jest komentarz Łukasza. Tak, Łukasz trafił tutaj w sedno. Troszkę chyba zostałem źle zrozumiany. Mówiąc, że nie jest to podcast biblijny, miałem na myśli techniczne podejście do Biblii, tłumaczenie, rozpatrywanie każdego fragmentu. Ja chcę się skupić, tak jak tutaj Łukasz powiedział, napisał, na praktycznej stronie życia chrześcijańskiego. Nie neguje, że do tego jest potrzebne Pismo Święte. Jest do tego potrzebne Pismo Święte. Bez Pisma Świętego ruszyć się nie da. Ale, jak powiedziałem wcześniej, jest to pomoc, a nie sedno życia chrześcijańskiego. I tutaj dalej cytuję Łukasza. Dla mnie fundamentem, fundamentem, sednem i wszystkim w jak jaka chrześcijaństwie, jest Bóg i Syn Boży, Jezus Chrystus, a nie Pismo. I tutaj mogę tylko przyklasnąć i pogratulować takiego podejścia do chrześcijaństwa, bo ja się z tym zgadzam w 100 To Chrystus jest celem, a nie Pismo Święte. I oczywiście do Chrystusa przez Pismo Święte można i trzeba dochodzić, ale najważniejsza dla mnie, a przynajmniej ważniejsza od samego Pisma Świętego jako zbioru słów, słów Boga, jest osobista relacja z Chrystusem. I znowu, Pismo Święte może w niej pomagać, ale nie jest osobistą relacją z Chrystusem. Pomoc, a nie cel. To tyle może do tego zagadnienia w komentarzach. Jeszcze tutaj ktoś mi napisał, że szata graficzna powinna być zmieniona. Sewciuk tak napisał, że, że, że szata... Proszę, zmień może szatę graficzną. No, z dziką radością ją zmienię, tylko daj mi, Sefciu, jakieś konkretne pomysły. Mi się ta szata podoba, nie wiem, co się nie podoba Tobie. Jak powiesz, co się Tobie nie podoba, to ja spróbuję się zastanowić, czy, czy rzeczywiście jest to warte usunięcia, zmienienia, czy, czy, czy coś takiego. Na razie jest kolorowo, więc myślę, że jest w miarę fajnie. No i Agnieszka tutaj już w pierwszym, już w pierwszym swoim poście. Za który to rzeczywiście bardzo dziękuję, no ale złamała jedną, naruszyła jedną z reguł, o której mówiłem. Tutaj nie ma wojny między wyznaniami, więc pisanie, że uogólnienie, że nie czytam pisma po trzy kropku, jak to katolicy, jest po prostu nieeleganckie i proszę takich rzeczy nie pisać, ponieważ ja znam wielu katolików i oni czytają Pismo Święte. A to, o czym mówiłem już kiedyś, rozmawiając tam z różnymi ludźmi, ja, jeżeli chodzi na przykład o społeczeństwo polskie, bo tam, jeżeli się nie mylę, to po, pra, prawdopodobnie około 90% Polaków jest katolikami. Dla mnie nie. Ja uważam, że być może 10%, może 20 nawet 20%, czego bym sobie życzył, procent z tych 90% to katolicy. Reszta uzurpuje sobie tą nazwę. Uzurpuje sobie przez to, że ich rodzice byli katolikami albo że trzy pokolenia wcześniej ktoś kiedyś kogoś tam ochrzcił i tak teraz się ciągnie, ale to nie jest katolicyzm. To tak jak ja bym był, powiedziałbym, że jestem baptystą i miał cały baptyzm gdzieś. Czy nazwanie siebie baptystą czyni mnie baptystą? Czy nazwanie siebie katolikiem czyni mnie katolikiem? Nie. Jeżeli nie dążę do Chrystusa, jeżeli nie trzymam się w jakichś tam ramach określonych przez Kościół, do którego przynależę, to nie, no to, to, to, to nie mam prawa używać tej nazwy. A nawet jeżeli używam, to nie czyni mnie to członkiem tego Kościoła. No, ja do katolicyzmu podchodzę troszkę inaczej niż to, co, to, to jak podchodzi większość ludzi mówiących o katolicyzmie. Najczęściej katolikami nie będą. Nic. No, ale tyle o katolicyzmie, też ja, ja nie będę się tutaj rozwodził, bo nie o to chodzi, żeby tutaj katolicyzm jakoś wywyższał, czy, czy coś tam mówić. Tak czy siak, jestem katolikiem, ale, ale proszę nie wypisywać rzeczy w odniesieniu do mnie sugerujących, że nie znam pisną się tego, że nie chcę się nim posługiwać, bo tylko dlatego, że jestem katolikiem. To jest nieprawda, bo ja się tym. będę się tu posługiwał, ale nie w takim stopniu, jak na innych biblijnych blogach, bo bloga, ten nie jest. To by było na tyle, jeżeli chodzi o komentarze. Zachęcam do komentowania. Myślę sobie nawet, że chyba będę robił po dwa odcinki na, na jeden temat. Pierwszy odcinek byłby odcinkiem na jakiś tam temat konkretny, a drugi odcinek zależy od tego, jak dużo będziecie komentować i jak dużo pytań będziecie zadawać w komentarzach, byłby odcinkiem, odpowiedzią na komentarze i na pytania w komentarzach, ale nad tym się jeszcze zastanowię. Być może, być może by się to sprawdziło, tak? że, że, że najpierw o czymś tam bym powiedział, Wy byście to skomentowali przez jakiś tam czas, a ja później dograłbym jakieś kilka minut na ten, tak, tak, z odpowiedziami, z moim stanowiskiem takim na temat tego, co wy tam napisaliście. Być może będę się też udzielał w komentarzach, jak w komentarzach pisemnych, ale jakoś nie bardzo... nie bardzo mi to pasuje, nie wiem, Jakoś nie lubię pisać. No zobaczymy, zobaczymy. To wszystko jeszcze wyjdzie, to jest dopiero drugi odcinek, więc wszystko mam nadzieję się ułoży. A teraz na sam koniec chciałbym was zaprosić do słuchania mojego podcastu, do, do słuchania trzeciego odcinka, który pojawi się... Mam nadzieję już za tydzień, być może wcześniej, do zostawiania komentarzy i do uczestniczenia w tym, w tym podcaście. I tym cudownym akcentem, przemiłym, chciałbym pożegnać się z Wami. Puszczę Wam jeszcze troszeczkę muzyki. Też było już tak, ktoś mi tam powiedział, że troszkę za dużo muzyki jest na tym, na tym blogu, na tym podcaście, ale ja lubię muzykę. Wybaczcie, lubię słuchać muzyki. Sam kiedyś tworzyłem trochę i, I po prostu jakoś tak mam, że, że miło jest mi słuchać, jak ktoś mówi i muzyczka leci w tle. Więc zobaczcie mi to, postaram się tego nie zmieniać, aczkolwiek jeżeli będzie Wam to bardzo dokuczało, no to możemy z muzyki trochę zrezygnować. A teraz zapraszam Was na odrobinę muzyki i żegnam się z Wami, do usłyszenia w następnym podcastie.